To ta Ewangelia, bo dzisiejsza, to jest taka za bardzo nie można było zrozumieć Pana Jezusa. On był bardzo często nierozumiany w ogóle. Mówił takie rzeczy, których e, e, nawet Maryja nie, nie zrozumiała. Więc czasami możemy uczytać też Ewangelię gdzieś tam nie trafia do nas, o co tam chodzi w tej Ewangelii. Nawet Maryja, Ona w sposób taki najdoskonalszy, jesteśmy w jej miejscu. Matka Boska Kodeńska, gdyby nie Matka Boska Kodeńska, gdyby nie ta błogosławiona wina, to byśmy tutaj nie byli pewni. Tutaj by była jakaś wioseczka, koniec, 30 osób jeszcze by się tutaj ostało, nic więcej, no Kodeń. koniec. No może 40. A do, na dobrą sprawę, e, Maria nie zawsze się rozumiała z Jezusem. Znacie takie teksty Pisma Świętego, które mówią, zachowywała tę sprawę w swoim sercu. W sensie, nie, no nie trafiło tak, no. jeszcze tutaj nie zatrypiło. A ona po prostu trzymała tę sprawę w swoim sercu. Potrzymam trochę tu i kiedyś dojdzie tu. A jak dojdzie tu, to i z powrotem dojdzie tu i w ogóle będzie lepiej. Na dobrą sprawę dzisiaj, Chrystus znowu się pokazuje jako człowiek, którego ludzie nie rozumieją, ale ludzie chodzą za Nim, i On robi po prostu taką jedną rzecz, bo my bardzo często patrzymy na tą postawę Pana Jezusa, że On ciągle mówi o tym cierpieniu, jakby miał jakiś taki, no nie wiem, taka duchowość masonistyczna, trochę, nie? Że przyjdzie cierpienie. Ja ci cierpię, musi być to cierpienie. I to cierpienie, jak już się tak nacierpisz, nacierpisz, to Pan będzie zadowolony. No, moje dziecko zostało wciwie, jestem taki... Ojciec sam jest na trochę. Ja trochę. Pan Bóg tak nie ma. Pan Jezus dzisiaj mówi, e, z taką prostotą dzisiaj mówi, weźcie weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Jakby podkreślał po prostu, że to jest tak bardzo ważne, czego po prostu pomijacie to. nie macie tego w sercu. Weźcie to sobie, jeszcze podkreślam, dobrze, dobrze, do serca. Ja jak tam czytam Ewangelię, to sobie myślę, no nie, ja tego nie mogę minąć. Jak Pan Jezus mówi, mówił tyle fascynujących słów tej Ewangelii, a tutaj po prostu się zatrzymał i mówi, chłopaki, kobiety pewnie też, chłopaki, ja Wam teraz powiem coś takiego, co weźcie to. Inne rzeczy dobrze by były, no tam kiedyś załapiecie. Okej, okay, dobrze. Ale to weźcie na 100% w siebie. Weźcie to sobie do serca. Oni stamtądowo nie zrzesłowali. Ale jak mówię Ewangelia na samym początku, e, mieli podziw do Pana Jezusa. To mieli. Mieli podziw. Dlaczego? E, ponieważ e, podziw to jest coś takiego, jak zdziwić się. Ale można się zdziwić rzeczą e, średnio-sympatyczną, średnio-dobrą. No i można się też zdziwić dobrą. Nie? Ja na przykład miałem kiedyś tak w parafii, że się tam po prostu z taką wspólnotą pielgrzymkową. I się po prostu ściskamy, nie? Była taka wioskowa y, y, parachinka malutka i starsze panie gdzieś tam zobaczyły, to że po prostu tutaj młode dziewczyny. A tu ksiądz wichary leci, łapali, nie? Mądry się ściska, nie? Pani, proszę się, za to nie wypadaj. No co, jak się teraz trochę nie naściskam, to pójdę ci indy i naściskam się za bardzo. A chyba mi teraz. Ja mówię, no, no. Zdziwiła się, widać było, że się ruszyła. Widać było, że się z zdziwiło się. Natomiast y, panie, tutaj to słowo pada podziw, podziw to jest takie pozytywne zdziwienie. Oni chodzili za Nim i raz na jakiś czas dziwili się bardzo pozytywnie. On to robił non stop, non stop to robił. On im poszerzał po prostu spojrzenie na życie. Od samego początku, gdy nauczał, to co robił, to po prostu ludzie mówili nie da się, nie da się. Nie ma win pierwszy cud. Nie ma wina, jest tylko woda i to też trzeba oszczędzać. Nie, nie da się. Nie ma Tesco. Nie ma Tesco, nie pójdź. Nie ma. Nie ma. A Pan Jezusowi, A Maria już tę tajemnicę sobie białą, Ja trzydzieści, Panowie, drodzy, uczniowie tam słuchać i tak dalej. Ja 30 lat z tym chodzę. Ja wiem, co Pan potrafi. Ja wiem. Cały świat mówi, nie da się zrobić nic w swoim życiu. Nie masz męża. Poszedłeś, no nic się nie da zrobić z tym życiem. Wina mieć nie będziesz. Szukaj desko. Szukaj desko, w sensie jakiegoś Marcinka, Marianka, czegoś tam czegoś. Jak znajdziesz, to trochę będziesz miała. Idź szukaj, a tak to to posłucha, no z czego ty będziesz żyć? No idź. Świat Ci mówi, nie da się. Pan Jezus mówi, i się tak. Tylko to Panie Zosłupie. Wiecie co on robi, jako ludwik? On ma najlepsze spojrzenie na nas wszystkich, na życie. Ja to mam tylko takie spojrzenie, że widzę o tu I to nie widzę przez ściany, nie? widzę tylko tutaj. Mieliśmy kiedyś w seminarium tego profesora, on pokazywał nam na mapie i jak się tak on był od historii do kościoła, on był taki po prostu fantasta, jak się potrafił zakręcić na jakimś tomacie po prostu. I mówi nam tutaj, tutaj, ci z palestyny czy tu, no niech tam atakowali, nie? Przeszedł na drugą stronę mapy i nadal tłumaczył, nadal pokazując. Pokazuje, pokazuje my, tylko, my, tylko, my tylko widzimy z drugiej strony, tak zdziwieni, jak on tam uderza tę mapę od środka, mówiąc i tłumacząc nie? I w końcu zauważył, co on tam robi i mówi, no, yy, ja widzę, by sobie wyobraźcie po prostu był taki zakręcony. Ja mam ograniczone spojrzenie na swoje życie, tak jak każdy z nas ma ograniczenie. My jesteśmy kumus, my jesteśmy ziemia, my jesteśmy przy ziemi. My jesteśmy przy ziemi. Jak leżysz na ziemi po prostu, na no, drogę tam, czasami popatrzysz w górę i trochę tam zobaczysz. A na dobrą sprawę, ja nie widzę księdza Szymona teraz w tym momencie. Nie widzę. Ciekawe, jaką mam imię. Nie widzę. Nie widzę, ja sobie tylko teraz wyobrażam. Nie widzę. Ja mam bardzo ograniczone spojrzenie na życie. Pan mówi, to, co chce nam zrobić, to totalnie poszerzyć nam spojrzenie na życie. On chce powiedzieć, da się. Cały świat mówi Ci, nie da się. Nie da się. A Pan Jezus przychodzi przez te trzy lata po tak idealnie, idealnie nauczona tego, wszyscy ludzie mówią, no nie mają wina, nic nie ma, nie da się zrobić, nic nie da się zrobić, no trzeba kombinować jakoś tak być niesprawiedliwym, coś tam komuś może wybrać, skoczyć do drugiego wesela, może im zabarzyć zrobię tego wnioska, nie? No bo tak próbujemy sobie w życiu pracić. A tutaj Maryja mówi, nie, idźcie do, idźcie do mojego syna, on tam wszystko załatwi, nie? Mogliby zapytać, no ale co załatwi? A Maria mogłaby odpowiedzieć, no nie wiem co załatwi, ale załatwi, a zawsze załatwiam więc, co teraz zrobić? Wiecie, że On to robił przez całe życie? Ci uczniowie, nie? Jak koni z klapkami na oczach, idziemy w tą stronę, nie? Dalej, następny cud, po prostu nie mamy chleba, nie? Nie mamy chleba, no to trzeba ich odesłać, a Pan Jezus mówi, to już zapleją po drodze, nie? Już nie wiem, coż, może im się stanie, nie? A On mówi, no nie wiem, dojdą, no. chcieli tutaj i to odpowiedzialność, przyszli tutaj, no to oni teraz sobie wracają, nie? A, a Pan Jezus nie nie tak Ja jestem w święcie przekonany, że nie wiem, czy ten akurat jest, to był w tamtym czasie, a w tym czasie to my mi przekręcać oczami, nie? się. Pięć chlebów, pięć tysięcy mężczyzn, niepcząc kobiet, dzieci. Wyżywmy. A Pan Jezus, no co, no wierzysz, że uzajesz jest. Nie to, że wierzysz, robić coś nie wiadomo co. Tam jeszcze Pan Jezus Bóg błogosławił. Benelicę tak jak to powiedział e, ksiądz Panu dzisiaj. Dobrze powiedział. Mam mało, ale ja bardzo dobrze o tym mówię. Rozdaję. Rozmnaża się. Wiesz, że Pan Bóg może z Tobą zrobić coś takiego. Ty w to wierzysz? Pan, pan Bóg dzisiaj Tobie mówi. daje Ci e, obietnicę, że e, jak cały świat Tobie mówi, że jak Ty zostaniesz w tej czystości, a Twój mąż po prostu pójdzie do jakiejś tam, nie wiem, jakiejś tam, jakiejś. Cały świat Ci mówi, że on będzie syty, o jaka ona będzie szczęśliwa. Oni po prostu będą tak na jedzeni, a Ty przyjdziesz taka głodna, zasuszona, taka bitulka, nie? A Pan Jezus mówi Ci coś takiego. Da się. Świat mówi Ci, nie da się. Nie da się. Po ludzku się nie da. A pan Bóg mówi Ci, powiedziałem Ci słowo, ja przyszedłem tutaj, żeby moje owce miały życie i ja je nauczę, żeby miały życia w sobie samym. Nie życia z drugiej osoby. Wiesz, Święty Paweł powiedział takie słowa, które są takie ciężkie, dla mnie są ciężkie, dla mnie są dla może W kim się słowo nie wcieliło? Słowo Boże. W kim się nie wcieliło, jest robotnikiem niesprawiedliwości. Wcieliło się dwa słowo? Spotykacie się czasami z naszymi i widzicie, że jesteście po prostu... On, on ma wam co zazdrościć z żoną. Nie? On poszedł po prostu gdzieś tam. Nie wiem czy poszedł. No, nie wiem jaka jest wasza. Nie będziemy tutaj wymieniać po kolei. Świat ci mówi że to ty będziesz sucha, a on będzie pełny. Wierzysz w to, że Pan Bóg mówi, będzie na odwrót? Wierzysz w to? Wierzysz, że on ci będzie zazdrościł? I to nie chodzi o to, żebyś mu po prostu wróciła i pokazała A, masz pierdnie jeden. Nie? To ci, ja dokopała, dokopałam, za zapraszam. Nie, to nie chodzi o to, wrócisz tam tak pełna, że będziesz potrafiła go kochać. Ja nie pytam się, czy potrafisz, bo nie potrafisz. Nie potrafisz. Ciebie Maryjnik nie pytał, czy potrafi. Anioł do niej przyszedł i powiedział jej słowo. Staniesz się matką i to nie byle kogo, tylko Syna Bożego. A ona powiedziała, co? No dobra, to idę do roboty, nie? No... Ona powiedziała, nie mam męża. Jak się to stanie? Tam dosłownie powiedziała, nie mam wier, czyli siły. Nie mam siły. Jaką siłą? No co? Pan Jezus ci mówi, e, e, trwając tutaj, trwając tutaj, cały świat ci mówi, że będziesz po prostu szczęśliwa, jak sobie to tego męża z powrotem i w ogóle coś tam z powrotem i będziecie w ogóle mieli ten dom nie? z powrotem i w ogóle będzie tak całe, wszystko będzie tak sprawiedliwie, pięknie, nie? A Pan Jezus mówi, Pan Jezus mówi ci zupełnie innego. Ja ci daję słowo. Ty wierzysz w moje słowo. Kto jest twórcą twojego szczęścia? Twoja wola czy ja? Cały świat ci mówi, łącznie sobą. Ty sama do siebie mówisz, ja sam do siebie mówię i to się nazywa bogaństwo. To się nazywa bogaństwo, że ja potrzebuję tego, tego, tego, tego, tego, tego i tego. To, co dzisiaj mówiliśmy na dole. O tym, że kiedyś, kiedyś satysfakcja. Niektórzy mają taką satysfakcję, że nigdy jej nie mają. Bo ja na takiej poprzeczki sobie podniosłem to, że ja tam nigdy nie doskoczę. I tak sobie, nie wiem, tego komentatora nie trafiłem do tego, o takiego, który mówiłby to samo o ale Kochelde, mówi w końcu, w pewnym momencie on mnie drażni, ale mówi takie słowa, no marność z nadmarnościami, lat tam, lat tam, lat tam, lat tam i nic, nie? No i złapałam sobie tego mężczyznę i coś tam jeszcze to mam I nadal problemy, Jak byłam w tym związku nie, nie, nienawócona, nie, nie bliska do Pana Boga, Miałam swoje problemy, też płakałam, też było trudno, też było strasznie. No ale wrócę do tego za przeproszeniem chleba. Chciałabym wrócić mocno. Pan Bóg chce i Pan, Bóg, Pan Jezus mówi. Im ciągle proszę, spojrzenie na życie. On mówi tak, tego mieć nie będziecie, a ja was do szczęśliwym. Wierzysz? Oni mówią, nie, nie wierzymy. Ale nic, ja i tak zrobię. Aż w pewnym momencie powiedziałbym coś takiego, co w ogóle było ostatnią próbą. Oni tak się związali z Nim, tak blisko po prostu byli do Niego, że On był ich wszystkim, nawet żony zostawili. Więcej, wieściowe zostawili. dzieci zostawili, domy zostawili, wszystko zostawili i, i e, Pan Jezus mówi tam ciężkie słowa niektórzy od Niego odchodzą. Nie, odchodzą tak jak jest słowa, ale odchodzą tam do różnych rzeczy, no, za nikogo innego nie tylko za siebie. I na dobrą sprawę oni wszyscy gdzieś tam, jak coś tam za zaczęli odchodzić, a tylko dlatego, że nie poznali, kim jest Pan Jezus. Pan Jezus pyta swoich uczniów najbliższych, którymi mam nadzieję, że jesteście, bo Pan Jezus nikogo innego stworzyć nie chciał, tylko powiedział do apostołów, uczniów uczniami. Ja nie potrzebuję tłumu, tłum odejdzie. Tłum, tłum nie załatwia. O co mi chodzi? Ja chcę wam poszerzyć spojrzenie na życie. Szatan mówi tobie, nie da się być szczęśliwym bez tego, tego, tego, tego i tego. Pan mówi właśnie ze względu na to, że ten rogaty mówi to, zrobimy coś odwrotnego. Nie będziesz mieć i będziesz szczęśliwszy niż kiedyś. Niż wtedy, gdy miałeś wszystko. Wierzysz w to? Jak wierzysz, według Twojej wiary Ci się stanie. Tak mówi chrześcijaństwo. Bo inaczej zostaje nam psychologia, do której mam ogromnie szacunek, bo samą psychologię coś tam, coś tam, tego lubię. Ale zostaje nam tylko, tylko, tylko takie mińskie, wiecie, szarpanie się z tym życiem. Wiecie, jak perełki tutaj mamy, mamy słowo. My się nie tutaj, e, nie zajmujemy tym, żeby być trochę bardziej dobrym, trochę mniej dobrym. To w ogóle to nie jest dla nas. To jest jakaś żydowska, za już moralizacja. Nic nie mam do życia. Się do radości. Nas ma się stać coś innego. Święty Pan odpowiedział tak. W kim się słowo Boże nie wcieliło, że ty zaufałeś słowu, zaufałeś słowu i zauważasz, bo to też jest ciężkie, żeby to zauważyć w górę, że ty jesteś szczęśliwszą mocą niż wtedy, gdy miałaś te niewiadomo rzeczy. Coś tam ci odebrało to. Panu Bogu stajesz się zdecydowanie. I, i żywa, w kim się bo Słowo Boże nie wcieliło i nie ma tego doświadczenia. Jest sługą niesprawiedliwości. czyli jest z Tak mówi św. Paweł. Nawet ci, którzy tam, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, nie zrozumiecie i nie wypłyniecie heretykiem i nazwiecie, szkoda by było. Św. Paweł tak mówi, Ty się możesz starać być dobrym, Proszę się starać, o to było. Panu Jezusowi chodziło o to, żebyś tam miał tak szerokie spojrzenie, że nawet najważniejsza rzecz, którą uważasz za najważniejszą, Boże, o czym doskonale wiecie, to najważniejsza rzecz ci zostaje zabrana, a ty żyjesz. I nie to, żeby tego Ty tańczysz, jak wcześniej nie żyłeś. To jest zadanie Pana Boga. Czy Pan Jezus był tym samym Panem Jezusem co martwych Wszystko stracił. Tylko tę jedną tajemnicę my pierwitujemy w chrześcijaństwie. Śmierć z martwych Pana Jezusa. Wiesz, że to Pan Bóg z Tobą zrobił? To zrobił. Maria nikt się nie pytał, a Ty wiesz jak to zrobić? Wiesz jak mieć, mieć ten brzuch? No ja nie wiem, Pan Jezus tak mówił, no to tak zrobię, bo nie wiem. Coś tam wymobiluje nic nie wykonujesz. Pan Bóg mówi, ja to zrobię. Według Twojej wiary, a nie Twojej pracy. Według Twojej wiary Tobie się stanie. Twoje pytanie jest, czy Ty chcesz, a nie, czy Ty potrafisz. Pan Jezus Ci mówi, ja Cię uczynię najszczęśliwszą osobą. Szczęśliwszą niż wtedy, gdy miałeś pełną rodzinę. Może oni wrócą, ja nie wiem. Może wrócą. Może się zdziwią. Bo jak ty będziesz, jak ty będziesz przyjmować to słowo rzeczywiście z wiadą i będziesz Tobie owocować, to Ty się staniesz Chrystusem. I ludzie, patrząc na Ciebie będą. dzisiejsze Ewangelia, się dziwić. Podziw. I z takim świadectwem można wejść do ludzi. Będą się dziwić. Wrócisz w tam sytuację z powrotem tam, gdzie jest swoje pierwko, czyli. Jakaś tam, jakiś tam mąż, jakąś inną kobietą, świat będzie mówił, jak ona jest bardzo, oni się tam kochają, bo kochają się, są szczęśliwi. A ona przy tobie to będzie słuchała. Będzie sucha, Bo jej bożkim jest on. Jej bożkim jest ona sama dla siebie. Sie jakoś tam żywią, czymś tam. Wierzysz w to, że jedynym twój, Twoim ukochanym jest. Według wiary To tobie się stanie. Tak na W kim słowo się nie wcieliło, jest robotnikiem niesprawiedliwości. A w kim się wcieliło, nawet niechcący, niechcący robi wielką sprawiedliwość.